Zabrać się energicznie. Get stuck into. Wymigać się od czegoś. Get out of you. Uzyskać coś od kogoś. Get something out of someone. Przestać się użalać. Get over yourself. Ruszyć w drogę. Get going. Zasnąć. Get to sleep. Wrócić na właściwe tory. Get back on track. Nadrobić zaległości. Get caught up. Uzyskać zgodę. Get approved. Przejść do sedna. Get to the point. Zabrać się energicznie.